Witam wszystkich serdecznie. Ostatnio mówiliśmy o pozornych przyczynach unikania odstępców od Towarzystwa Strażnica, o tym, jakie są nieprawdziwe przyczyny, dla których ciało kierownicze uznaje, że rozmowa z nami nie ma sensu. Są jednak też rzeczywiste powody, te, które oni starają się ukryć pewne fakty, które są bardzo niewygodne. Jest to w zasadzie pierwsza taka dziedzina, czy pierwszy punkt, który chciałem poruszyć, to jest ukrycie niewygodnych faktów. O tyle mówimy tutaj o faktach, a nie o jakichś pomówieniach, że dysponujemy pełnymi cytatami. Są to nagrane przemówienia prezesów towarzystwa, czy wiceprezesów, przedstawicieli. Są to udokumentowane cytaty z ich własnych publikacji. Nie można powiedzieć, że coś takiego zostało zmyślone, spreparowane albo w jakiś sposób użyte nie tak, jak być powinno. Chciałem tu też odnieść się do konkretnych przykładów, bo można bardzo wiele mówić ogólnikami, ale to też nie jest wcale nie jest jeszcze żadnym dowodem. Na początku chciałem, żebyśmy wspólnie posłuchali fragmentu przemówienia Josepha Sędziego Rateforda z 1941 roku. Jest ono zatytułowane Dzieci Króla. Sędzia wypowiada się tam na temat tego, czy mężczyzna w tym czasie Powinien właśnie wiązać się z kobietą, e, jeśli chodzi o bliskość Armagedonu. E, posłuchajmy, co on sam mówi. Co usłyszeliśmy? Sędzia Rutherford powiedział, dlaczego w tym czasie, kiedy jesteśmy blisko wielkiego ucisku i na przykład mężczyzna miałby możliwość stać się częścią tej wielkiej rzeszy, która wyjdzie z wielkiego ucisku, miałby się wiązać z stosem kości i pętem kłaków. W ten sposób właśnie wypowiedział się o kobietach. Czemu się śmiali? Brawa i śmiech. To była reakcja y, tłumu, taka szowinistyczna, wulgarna uwaga. Y, obraza dla stworzenia Bożego y, powinna razić, powinno to odstraszać. A tu jednak y, mężczyźni i kobiety przyklasnęli tego typu uwadze. To też świad, świadczy o pewnym poziomie umysłowym y, osób w organizacji, o pewnej manipulacji, bo... Mnóstwo osób ma bardzo wysoki iloraz inteligencji, jednak większość tak naprawdę nie analizuje tego, co usłyszeli. Na ostatnim wykładzie w sali królestwa, który ja miałem, powiedziałem, yy, że warto zrezygnować z tego, co nas wiąże, że nikt nie ma prawa wiązać naszych sumień, że tylko biblijne prawa nas yy, obowiązują, albo też Biblia wystarczy do zbawienia tego typu rzeczy nie spotka się na zgromadzeniu okręgowym, czy też nawet w sali królestwa. I nikt tak naprawdę nic nie zauważył. Nadzorca, sekretarz powiedział mi wtedy, że to był bardzo dobry wykład. Tylko mnóstwo rzeczy, które były powiedziane, one nie zgadzały się z tą oficjalną teologią świadków, no bo oczywiście świadkowie nie wierzą, że Biblia, sama, same stosowanie się do Biblii, że wystarczy do zbawienia. Musi być też organizacja w tym ujęta. Jeszcze jeden taki fragment chciałem nagrać, chciałem puścić o roku 1975. W zasadzie jest to przemówienie wiceprezesa Frederika Franca. Dotyczące tego właśnie roku i wydania w roku 1966 książki Życie Wieczne w Wolności Synów Bożych. Ona zawierała tam takie, taką tabelkę, która wskazywała na rok 1975, ale o tym roku już dużo się mówiło i zobaczmy, jak, jak tutaj z kolei obecnie na tym zgromadzeniu zareagują. Tak, odwrócimy nasze książki na odpowiednią stronę. To tam znajdziemy właśnie informację i tabelkę o roku 1975. Który teraz jest? I co ta książka mówi o tym roku 1975? It says the end. now notice this the end. Mówi, że to jest koniec szóstego z kolei tysiącletniego dnia istnienia człowieka będzie to miało miejsce wczesną jesienią A thousand years from now. Następną datą, która się tu pojawia to z rok 2975, tysiąc lat od teraz i to jest koniec siódmego z kolei tysiącletniego dnia istnienia człowieka również wczesną jesienią. And what does it say regarding that? I co mówi odnośnie tego i to wszystko, co ta książka mówi Po 1975 roku. Teraz dlaczego? zgromadzeni tam ludzie śmieją się i klaskają. Zobaczmy, posłuchajmy to jeszcze raz. I to wszystko... Wszystko, to, co możemy powiedzieć o tym właśnie roku 1975, redaktorowi y, Timesa, Los Angeles, i to. To właśnie możemy powiedzieć jemu i każdemu innemu, kto zapyta nas, co opublikowaliśmy na temat tego roku. Niezwykłego roku, szczególnego roku. Jest to krytyczny rok. Wiemy, że coś się w nim wydarzy. Ale nie mówimy tego. Reakcja tłumu. Reakcja tłumu jest wyznacznikiem tego, że oni wiedzieli, co on mówi, czy co powiedział, chociaż on nic nie powiedział tak naprawdę. Wiedzieli, że znacznie większe nadzieje są wiązane z tym rokiem, niż to przemówienie mówiło. I tak naprawdę nikt z nas nie miałby prawa o tym wiedzieć. Wielu z nas jeszcze wtedy nie było. Te słowa, my tego nie mówimy, co się wtedy stanie, one oczywiście są, są nieprawdziwe. Brawa i śmiech same mówią y, w zasadzie, jak było wtedy w tamtych latach. Te dowody, które przedstawiamy, czy które możemy wysłuchać, zobaczyć, są niezaprzeczalne. Sami to pisali, w związku z tym też sami to teraz usuwają. Ze skorowidza niektórych odnośników już tam nie znajdziemy w nowszych wersjach. Watchtower library też już są zmiany, na przykład wskazujące na to, że koniec miał być w XX wieku, co też w zasadzie można by uznać za proroctwo, to też zostało już zmienione, nie znajdziemy tego. Jest mnóstwo bardzo dobrych opracowań odnośnie fałszywych proroctw, które podawali świadkowie Jehowy o tyle jest to szokujące, że świadkowie Jehowy zawsze twierdzili, że niewolnik wierny i roztropny daje właściwy pokarm we właściwym czasie. A fałszywe proroctwo jest niewłaściwym pokarmem i podanym w niewłaściwym czasie. Czas jest nieprawdziwy, bo nie zgadza się z tym, co zapowiadają, a trudno, żeby Bóg prowadził ludzi przez błąd, czy przez kłamstwo. Gdyby wziąć do ręki Biblię, to nie trzeba bardzo daleko szukać, żeby znaleźć odpowiedź. Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą Wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, werset 5 według Biblii, Nowe Przymierze i Psalmy. Niewłaściwy pokarm w niewłaściwym czasie. To jest bardzo y, bolesne dla nich, y, i próbują się z tego wykręcić. Próbują niejako y, powiedzieć, że a, nie było to tak. Y, w prowadzeniu rozmów też jest bardzo okrętnie to wszystko opisane. Ale Księga Powtórzonego Prawa mówi, jak rozpoznać y, fałszywych. Proroków, też może kiedyś o tym powiemy. Inną taką sprawą to jest zrzucenie odpowiedzialności za te właśnie fałszywe proroctwa na braci. Tak było na przykład w Meksyku. W roczniku z 1995 roku na stronie 227 tak czytamy o Meksyku. Z rokiem 1975 i jego znaczeniem w urzeczywistnieniu zamierzenia Jehowy wiązano duże oczekiwania. Niektórzy nastawiali się na to, że w tym roku stary system spotka Zagłada i nastanie Boży Nowy Świat. Kiedy te nadzieje się nie ziściły, ten i ów przestał służyć Bogu. Niektórzy stali się odstępcami, ale ogromna większość świadków Jehowy kierowała się miłością do Boga. Wiedzieli, że Jego Słowo nigdy nie zawodzi. Co tak naprawdę jest tu napisane? Jest napisane, że wiązano z tym duże oczekiwania. Dlaczego? Dlatego, że towarzystwo samo te y, oczekiwania y, rozbudziło. Niektórzy nastawiali się na to, że w tym roku stary system spotka zagładę. To jest kłamstwo. Wszyscy się na to nastawiali, a gdyby ktoś stanął wtedy w sali królestwa i powiedział, że on uważa, że to jest nieprawda odnośnie roku 75 i że to jest niebiblijne, to zapewne zostałby wtedy wykluczony. Nie było możliwości, żeby dyskutować z organizacją pod tym względem. Powiedziano, że kiedy te nadzieje się nie ziściły, ten jełów przestał służyć Bogu. Nie. Po prostu przestał ufać ludziom, którzy z rękawa wyczepywali proroctwa, którzy fałszywie prorokowali. Niektórzy stali się odstępcami, ale odstępcami od strażnicy, nie odstępcami od Boga i Chrystusa. Gdyby nawet tak było, gdyby nawet powiedzmy z tego powodu ktoś odszedł od Boga, bo być może niektórzy stracili całkiem wiarę w ogóle we wszystko, to przez kogo oni zostali zgorszeni? Przez Boga? Nie, przez towarzystwo strażnica przez ciało kierownicze. A w Ewangelii Mateusza 18:6 czytamy tak: "Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień muński i utopiono go w głębi morza. Chociaż tutaj można też zauważyć, że drugie owce są uważane przez ciało kierownicze za mniejsze od najmniejszego z braci, czyli być może dają sobie jakby dyspensę, że tych ludzi wolno zgorszyć ale Jezus tutaj mówi o osobach, którzy wierzą w Niego i w takiej mierze, jakiej uczynili to jednemu spośród najmniejszych w takiej uczynili to Chrystusowi jak mówi 25 rozdział Ewangelii Mateusza 40 do 45 wersetu Niech też ci ludzie wezmą sobie to pod uwagę, że nie wolno w ten sposób traktować trzody Bożej. W strażnicy z roku 80, numer 23, na stronie 3, akapit 6, tytuł Kroczenie najlepszą drogą życiową, powiedziano tak. W strażnicy numer 10 z 1977 roku wyjaśniono, że nierozsądne byłoby kierowanie uwagi na wybraną datę. Czytamy tam, między innymi. Jeżeli ktoś czuje się zawiedziony, bo rozumował inaczej niż powinien, e, powinien teraz zająć się skorygowaniem swego poglądu, uświadamiając sobie, że to nie słowo Boga zawiodło, ani nie wprowadziło go w błąd i rozczarowało, tylko jego własne zrozumienie było oparte na niewłaściwych przesłankach. Zobaczmy. Czyli to było... Wina tych osób, które w tym momencie żyły, one źle zrozumiały to, co było powiedziane, same sobie coś wkręciły i niestety wina jest przerzucona na głosicieli, na, na ludzi, którzy ich słuchali, którzy im zawierzyli. Zrzucono całkiem odpowiedzialność i chociaż w tym razem, dopiero po... W pięciu latach jeszcze dalej powiedziano określenie ktoś zamieszczone w strażnicy dotyczy wszystkich zawiedzionych świadków Jehowy, nie wyłączając osób, które miały coś wspólnego z rozgłaszaniem informacji pozwalających wiązać jakieś nadzieje z ową datą. Wszyscy byli zawiedzeni wtedy, ale odpowiedzialność nie była głosicieli, tylko tych, którzy to wymyślili, czyli ciała kierowniczego z Frederikiem Francem wyrocznią towarzystwa, jak to kiedyś Karl Klein, inny członek ciała kierowniczego, o nim powiedział. Niewłaściwy pokarm w niewłaściwym czasie. Tym mogą się właśnie poszczycić. Ale są też inne rzeczy, które należą do tych właśnie rzeczywistych przyczyn. Bo jeżeli przed kimś szczerze powiedzieliby, jakie sposoby manipulacji stosują na nim, to podejrzewam, że dana osoba dziesięć razy by się zastanowiła, czy chce ich słuchać. Więc dlatego, ponieważ mnóstwo z nas wie i umie nawet nazwać po imieniu, jakie manipulacje oni stosują, też o tym powiemy, to na pewno jest to bardzo niewygodna prawda dla nich. Prawdziwe powody niektórych decyzji są nieznane ogółowi. Tak było na przykład w Meksyku, kiedy aby żeby zachować prawo do budynków, to strażnica zarejestrowała się jako stowarzyszenie kulturalno-oświatowe. I Rocznik z 95 roku na stronie 232 podaje tak. Niemniej w latach 80 zaszły pewne zmiany. Urzędnicy państwowi wielokrotnie odwiedzali niektóre miejsca naszych zebrań i nalegali, żeby je oficjalnie zarejestrować jako miejsca zgromadzeń religijnych, wskutek czego musiałyby jednak przejść na własność państwa. Czyli żeby to dalej była religia i praktykowali to legalnie, to musieliby oddać jakby swoje biura oddziału i sale królestwa ale towarzystwo nie chciało się na to zgodzić oni woleli udawać świeckie stowarzyszenie chociaż każdy wiedział, że to jest religia i urzędnicy też o tym bardzo dobrze wiedzieli prawo nie zakazywało modlitw i pieśni oni jednak tak przekształcili zebrania, że nie było tam ani modlitw, ani pieśni nie głosili oficjalnie religii starali się jakby ukryć to całkowicie co na pewno wyglądało komicznie dla tych, którzy wiedzieli jaka jest prawda Dalej w tym roczniku czytamy. W związku z reorganizacją przestano śpiewać na zebraniach, a miejsca spotkań zaczęto nazywać salami studiów kulturalno-oświatowych. Podczas zebrań nie modlono się publicznie, chociaż nikomu nie można było zabronić żarliwej modlitwy w sercu. Unikano wszelkiego podobieństwa do, do nabożeństw religijnych. Zresztą nasze zebrania w rzeczy samej mają charakter wychowawczy, więc można było wszystko usprawiedliwić. Kiedy świadkowie w innych krajach zaczęli nazywać poszczególne grupy zborami, świadkowie w Meksyku dalej posługiwali się określeniem zastępy. Teraz o wielkiej zmianie. Kolejne słowa. 95 rok, strony 233-234. Możecie sobie wyobrazić, jaka radość zapanowała w zborach. Po twarzach braci płynęły łzy, gdy w salach studiów kulturalno-oświatowych, czyli salach studiów, które teraz stały się salami Królestwa, jak również na większych zgromadzeniach, zaczęliśmy publicznie się modlić i śpiewać. Ponadto bezpośrednie powoływanie się na Biblii, na Biblię podczas świadczenia od drzwi do drzwi napełniło braci jeszcze większą gorliwością, pozwoliło im pełnić służbę skuteczniej i dało ogromne zadowolenie. Nie zdając sobie z tego w pełni sprawy, położyliśmy w ten sposób podwaliny pod prawną obronę naszego chrześcijańskiego trybu życia. Zobaczcie, jakie zwycięstwo odniosło ciało kierownicze. Tylko dlaczego inne religie zgodziły się nawet oddać te kościoły, żeby zachować te swoje Wierzenia, Świadkowie Jehowy tego nie zrobili. Porównajmy teraz to z, z tym, jaka sytuacja była yy, w czasach proroka Daniela. Strażnicy yy, z 2007 roku, z 1 września, na stronie 19, jakapit 1, ciekawe myśli z księgi Daniela 6 od 6 do 10 napisano tak. Skoro modlitwy do Jehowy nie wymagają przybrania jakiejś konkretnej pozycji ciała... Czy nie byłoby roztropniej, gdyby Daniel przez te 30 dni modlił się po kryjomu? Fakt, że Daniel modlił się trzy razy dziennie, był powszechnie znany. Z tego właśnie powodu spiskowcy opracowywali taką koncepcję edyktu, by ograniczyć zakres modlitw. Jakakolwiek zmiana w zwyczaju Daniela mogła zostać odebrana przez innych jako pójście na kompromis w zwyczaju i oznaczać niedopisanie, w przejawianiu wyłącznego oddania dla Jehowy. Zobaczmy, w strażnicy jest napisane o Danielu, że gdyby on modlił się po kryjomu w sercu, tak pisali świadkowie Jehowy, to o, y, oznaczałoby to i mogłoby zostać odebrane. Aha, poszli na kompromis, nie dopisali w przejawieniu wyłącznego oddania się dla Jehowy. Jaki tu jest sens między tym, co tutaj piszą, a tym, co robili przez lata? Przeczytajmy ten fragment z księgi Daniela. Daniela VI rozdział od 6 do 11. Toteż owi wysocy urzędnicy i satrapowie weszli gromadnie do króla i tak do niego rzekli Dariuszu królu żyj przez czasy niezmierzone. Wszyscy wysocy urzędnicy królestwa, prefekci i satrapowie, wysocy urzędnicy królewscy i namiestnicy uradzili wspólnie, aby wydano ustawę królewską i wprowadzono rozporządzenie, że każdy, kto by w ciągu 30 dni Zanosił prośby do jakiegokolwiek Boga lub człowieka oprócz Ciebie, królu, ma zostać wrzucony do lwiej jamy. Zechciej więc królu wydać tę ustawę i podpisać pismo, żeby już się nic nie zmieniło według prawa Medów i Persów, które nie podlega unieważnieniu. Wobec tego król Dariusz podpisał pismo i rozporządzenie, a gdy tylko Daniel się dowiedział, że owo pismo zostało podpisane, wszedł do swego domu i mając okna swej izby na poddaszu otwarte w stronę Jerozolimy, trzy razy dziennie padał na kolana i się modlił i zanosił wysławiania przed obliczem swego Boga, jak to regularnie czynił poprzednio. Wówczas tamci krzepcy mężowie wpadli gromadą i zastanieli Daniela na tym, jak przed obliczem swego Boga zanosił prośby oraz błagania o łaskę. Kto powinien wtedy być wzorem dla członków ciała kierowniczego, którzy podjęli taką decyzję? Dlaczego, jeśli chodzi o sprawę modlitwy, i zakazu modlitwy nie przyszedł im na myśl prorok Daniel. Czy ci ludzie rzeczywiście mieli na myśli dobro ludzi, wolę Jehowy, czy wyłączne oddanie dla Boga? Czy chcieli zachować budynki? Natar Nor w pewnej wypowiedzi stwierdził, że chodziło właśnie o budynki. Podobnie teraz się też dzieje, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Wcześniejsze na przykład pożyczki dla zborów, okazuje się, że były nielegalne, że organizacja non-profit nie ma prawa działać jak bank. A to przez lata tak było prowadzone. Bracia w zborze myślą, że towarzystwo anulowało wszystkie długi, że już one praktycznie nie istnieją, a starsi dostali jeszcze dwie strony PSA dodatkowo, który nie był nikomu czytany i wiedzą, że co najmniej tyle, ile dotąd płacali, mają przez czas nieokreślony dalej płacić. Więc zbór jest y, robiony w bambuko. Bracia nie wiedzą tak naprawdę, y, jakie decyzje y, poza sceną, poza kurtyną się dzieją. Y, jednym z takich metod manipulacji, która często jest y, stosowana przez ciało kierownicze, jest tak zwany Fałszywy trop, red herring, tak to po angielsku się nazywa i tu nawet posłużę się wikipedią, to pojęcie, które pochodzi z zakresu angielskiej sztuki łowieckiej i oznacza wędzony śledź. Wzięło się to stąd, że psom, które upolowały zwierzynę, rzucano zwykle mocno pachnącego wędzonego śledzia, by odciągnąć ich uwagę od zdobyczy, zanim rozszarpią jej wartościowe futro. Ma ono także kilka znaczeń metaforycznych. Wszystkie charakteryzuje jedna wspólna cecha. Coś często intrygującego, interesującego. Ma na celu odwrócenie uwagi, zmianę kierunku od głównego wątku fabuły. I kiedy oni stosują tego Red herringa, ten fałszywy trop? Na przykład zarzut. Odstępcy mówią, że Bóg nie ma swojej organizacji. I okazuje się, że to jest... Coś takiego, co ma odwrócić uwagę, bo y, naszym czy moim głównym zarzutem kwestia tutaj nie chodzi, taka główna kwestia o to, czy Bóg ma jakąś organizację, tylko chodzi, że nie posługuje się tą organizacją. Nie posługuje się ludźmi, którzy y, są fałszywymi prorokami, więc y, robienie kwestii z czegoś innego, ten fałszywy trop ma odciągnąć uwagę od głównego wątku. Obraz odstępców jest celowo zniekształcony. To, to z kolei nazywa się walką ze strachem na wróble. Tworzy się takiego jakby sztucznego wroga, który nie jest prawdziwy, no bo walka z rzeczywistą osobą, która ma rzeczywiste poglądy, rzeczywiste cechy jest trudniejsza. A jeżeli przedstawi się takiego osoby jako taką złą, niegodziwą, mającą ukryte grzechy, plany, knującą cały czas, no to y, wytknąć takiej osobie właśnie wymyślonej coś złego, y, czy wytknąć y, jakby niespójności w jej wymyślonym przez y, naszego obmówcę rozumowaniu jest to o wiele łatwiejsze. Przykładem tego jest zgromadzenie okręgowe z 2012 roku na temat odstępców. Ono też jest w internecie. Human apostates to było po angielsku. To, to jest typowy przykład propagandy. Nie ma żadnych, dosłownie żadnych argumentów, a wszystko jest, są obsmarowani ci ludzie najgorzej jak się da. I osoby, które nie znają tych technik manipulacji, może im się wydawać, że może jest coś w tym prawdy, no i to muszą być diabły wcielone, skoro ci ludzie są tacy źli. To cokolwiek by nie mówili, no to na, na pewno jest to bardzo złe. Półprawdy. Oskarżają, ciało kierownicze oskarża odstępców o to, że półprawdami się posługują, ale wpiszmy sobie w przeglądarkę internetową świadkowie Jehowy cytują i zobaczymy, kto posługuje się półprawdami. Ostatnio oglądałem filmik na YouTubie, dlaczego broszura o Trójcy zniknęła, dlaczego już jest niedostępna. Tłumaczą tylko po prostu, że jest już niedostępna, niby wycofana z druku, ale powody są, okazuje się, inne. Świadkowie Jehowy cytują tam uczonych, czy pewne źródła w sposób nieuczciwy. I pewne miejsca, które są wykropkowane, one całkowicie zmieniają sens i to tak jakby y, twierdzić, że encyklopedia y, katolika potwierdza na przykład, czy zaprzecza trójcy. Y, bardzo śmiałe twierdzenie. I tu nie chodzi o to na przykład, czy się zgadzam, że jest trójca czy nie, ale uważam, że jest to nieuczciwe, żeby w taki sposób y, cytować źródła. Y, to jest fałszywy, wywoływanie takiego fałszywego wrażenia, że jest mnóstwo dowodów mnóstwo dowodów, lingwiści, badacze Nowego Testamentu yy, uczeni, wszyscy popierają przekład Nowego Świata Komitet Nauczania zapewnia o wysokiej jakości yy, materiałów, które są jakby yy, dla świadków przygotowywane, czy w strażnicy czy w książkach, że ma to być wysokiej jakości, ale jeśli coś jest wyrwane z kontekstu yy, takim przykładem jest na przykład yy, odnośnie chrztu. Zacznijmy jednak od dwóch cytatów z publikacji polskiej, na które sporadycznie powołują się, e, powołuje się strażnica. Chrześcijanie uznawali tylko chrzest przez całkowite pogrążenie w wodzie. Encyklopedia katolicka podaje Kościół pierwotny od początku włączał przez chrzest do swej wspólnoty nowych członków. Trzy kropki. Był to chrzest przez zanurzenie w wodzie i mamy ładnie źródło podane. I teraz komentarz. Czyżby encyklopedia katolicka potwierdzała, że chrzest przez polanie nie miał miejsca w kościele pierwotnym? By rozwijać wątpliwości zajrzyjmy do encyklopedii. I teraz cytat. Kościół pierwotny od początku włączał przez chrzest do swojej wspólnoty nowych członków. Był to chrzest przez zanurzenie w wodzie, zgodnie z symboliką tego sakramentu. Przy większej liczbie osób lub w więzieniu prawdopodobnie chrzczono już przez polanie wodą. Chrzczono przez zanurzenie w wodzie, przy źródle, w rzece, stawie i jeziorze a w wypadku jej braku przez trzykrotne polanie głowy. Podkreślenie dodane. Strażnica za niestosowne uznała dokończyć zdanie, które zacytowała, gdyż najwyraźniej nie współbrzmiało ono ze stwierdzeniem, jakoby chrześcijanie uznawali tylko chrzest przez całkowite zanurzenie w wodzie. I tak jak powiedziałem, nie ma tu znaczenia, czy ja się z tym zgadzam. W taki sposób nie cytuje się nic. To jest nieuczciwe i nie wolno czegoś takiego robić, bo to jest fałszywe wrażenie i to są właśnie półprawdy. To robi ciało kierownicze. Robią to, o co oskarżają ostępców. Zobaczmy, sami nie chcą uogólnień, gdyby na przykład ktoś powiedział o świadkach Jehowy O, u was to są sami fanatycy, sami tacy nawiedzeni Nic się nie bawicie, nic nie robicie No bo nie, nie, nie, my mamy rodziny, mamy na działkach imprezy, przyjęcia y, Dajemy sobie prezenty Zobaczmy, nie chcą uogólnień, ale powsadzić wszystkich, którzy odeszli Od świadków do jednego wora, to się da zrobić Oczywiście niektórzy jak powiedział Ray Franz, że odeszli z tych samych złych pobudek. Ktoś nie chciał mieć nad sobą żadnych praw. Chciał robić wszystko, co mu się żywnie podoba. Albo po prostu y, nie wierzył już w Boga, bo y, sami jest dla siebie Panem. Mówienie oszczerstw y, jest niedopuszczalne. Nie wolno y, mówić nieudowodnionych rzeczy na kogoś. A to, to dzieje się cały czas, takie argu argumentum ad personam, to też się nazywa, argument skierowany do osoby, pozamerytoryczny sposób argumentowania, w którym dyskutant porzuca właściwy spór i zaczyna opisywać faktyczne lub rzekome cechy swego przeciwnika. W ten sposób unika stwierdzenia, że jego racjonalne argumenty zostały wyczerpane, a jednocześnie sugeruje audytorium, że poglądy oponenta są fałszywe. Dodatkowo obrażanie ma na celu wyprowadzenie go z równowagi, aby trudniej mu było reagować. I można by tutaj nawet zacytować te przykłady. Doprawdy pojąć nie mogę, jak państwo możecie dawać wiarę temu idiocie, albo jak możecie słuchać tego odstępcy, tego zdrajcy religii prawdziwej. Albo, jak może się pan wypowiadać na temat stanu wojennego? Przecież miał pan wtedy 5 lat. A posłuchajmy tego. Przecież jesteś za młody, by dyskutować z doświadczonymi nadzorcami z ciała kierowniczego. Pięćdziesiąt lat masz, a nie widziałeś już Abrahama? A widziałeś Abrahama? Przewodniczący Komisji Europejskiej nie jest Polakiem, nie może więc wiedzieć, co jest dobre dla Polski. Nie jesteś już w organizacji, więc i tak twoja służba dla Boga nie ma znaczenia. Tego właśnie typu argumentacje stosują na zgromadzeniach okręgowych, obwodowych, czy teraz będą mówić regionalnych. Regularnie, regularnie jest to wtłaczane. Kolejną z rzeczywistych powodów unikania odstępców jest brak kontroli nad informacją. Internet jest koszmarem ciała kierowniczego. Stare publikacje, tak jak już mówiłem, że są sukcesywnie usuwane, że jest to wróg numer jeden, ale są tak szeroko dostępne, że nie mają szans tego pousuwać. Niektóre też już praktycznie stracili do tego prawa autorskie. Stało się to już open source, więc każdy ma prawo to obejrzeć. Uzależnienie od siebie to jest kolejny, kolejna sprawa. Brak zaufania do siebie, do własnych wniosków władz poznawczych, do własnej analizy Biblii. Ci ludzie czytają Biblię, ale tego nie widzą, nie mogą tego widzieć, bo są tak zmanipulowani. I ta zależność, cały czas jak dzieci. W 1 Koryntian 14:20 według Biblii Warszawskiej czytamy Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Ten sam werset w przekładzie słowo życia mówi tak Moi drodzy, nie bądźcie dziecinni w sposobie myślenia, ale stawajcie się niewinni jak niemowlęta, gdy chodzi o zło. A wasza myśl niech stanie się dojrzała. Nie bądźcie dziecinni. To jest też właśnie wezwanie do świadków Jehowy. Kolejnym powodem jest bezkarne wprowadzanie nowych nauk. Mówią o czystości zboru, że usuwają nas, czy zmuszają nas do odejścia, żeby uchronić zbór przed skalaniem. Ale kto wprowadza fałszywe nauki do zboru? Tu chodzi o nieczystość zboru, o to wprowadzenie nieczystości do zboru. Mogą to zrobić, yy, kiedy chcą i mogą to zrobić bezkarnie. Nowe światła. Dlaczego są oczekiwane? Takie pytanie też sobie yy, zadawałem, bo ci ludzie widzą błędy, widzą, że pewne rzeczy są yy, złe, że powinny się zmienić. Nie mogą o tym mówić. Mają zamknięte usta i to widać. Niektórzy chcieliby powiedzieć, ale nie mogą. Boją się starszych. Starsi zboru, tacy czy byli starsi tak jak ja, wiedzą, że z głosicielami nie rozmawia się o problemach organizacyjnych czy zborowych. A ludzie nie przyjdą do starszego, bo się go boją. Nieważne, czy coś jest prawdą. Ważne, skąd to wiesz, skąd to wiesz. Odstępcy ci powiedzieli, czytasz jakieś strony, czytasz jakieś książki, oglądasz filmiki byłych świadków. A nikt się nie zastanowi, czy to, co jest mówione, czy to jest prawda. Jeżeli to jest prawda, to to jest straszne. To, to znaczy, że coś z tym trzeba zrobić. Ale usta są zamknięte. Oczekują nowych świateł, bo są obciążeni. Bo Ci najszczęśliwsi ludzie na świecie jadą na antydepresantach, na środkach przeciwbólowych, na jakichś energizerach, ale najbardziej to te antydepresanty, to jest w to to jest plaga. Wszyscy jakieś deprimy, y, tramale czy inne tam y, jedzą i praktycznie y, wskaźniki czy schizofrenii czy innych y, chorób, jak dr Bergman na przykład badał świadków, to są znacznie wyższe niż w innych grupach. Oczekują nowy świateł, bo są zawiedzeni. Ciągle jest to samo. Ciągle to samo na zebraniach. To jest nawet zrobione po to, żeby ogłupić ludzi. Ta nuda na zebraniu ma wyłączyć myślenie. Ona ma utrudnić myślenie. Bo ciekawość zachęca człowieka do badania. Jeśli ciągle jest to samo, to on jest taki zamulony. Tytuły zgromadzeń co jakiś czas są już krzykliwe. Ale człowiek odchodzi z nich tak samo zawiedziony jak zawsze. Atmosfera strachu to jest też rzeczywista, rzeczywisty powód, żeby utrzymać tą atmosferę strachu. Poczucie winy. Poczucie winy. Od, obmawiam niewolnika. Boję się, że wykluczą mnie za to, że y, rozmawiam z odstępcami albo za możliwość taką i Czuję się winny, że sprawdzam niewolnika, że go obmawiam, że nie ufam przez to samemu Bogu, nie ufam w przewodnictwo Chrystusa. I, i tak uwarunkowani ludzie, oni spychają te wątpliwości w zakamarki umysłu i sami dalej robią to, co robili, ten rytm. T -t -t -t. Czemu ta działalność jest taka gęsta? Po to, żeby nie pozostawić czasu na myślenie. Do tej atmosfery strachu i poczucia winy dołącza się też donosicielstwo, rodzina, panika. Na początku w mojej rodzinie była panika, odstępcze myślenie. Rafałowi chyba coś odbiło, chyba całkiem już zbzikował. Ten internet zniszczył mu psychikę, czy też informacje, na które się natknął, to są na pewno fałszywe. Więc szczęście ma ktoś, od którego rodzina całkiem się nie odwróci. Przyjaciele w organizacji zazwyczaj okazują się fikcyjni. Skoro prawdziwy przyjaciel miłuje cały czas i jest bratem urodzonym na czas udręki, to nie w organizacji można o tym zapomnieć. Jest to prawie fikcja. Donosicielstwo, bracia. Brak szczerych rozmów. Nie można liczyć na szczerą rozmowę, bo coś negatywnego... Pionierzy na kursie pionierskim czy na spotkanie, jeżeli coś, ktoś poruszy negatywnego, trzeba zmienić temat. Jako usługujący czy pionierzy byliśmy wytrenowani w tym, wytresowani. My byli starsi, o tym wiemy. Trzeba zmienić temat, nie rozmawiać o problemach. Źle świadczy coś negatywnego, źle świadczy o tobie. Czy nie masz o czym rozmawiać? Filipian 4,8 cokolwiek jest miłe, dobre o czym mówi się dobrze nie masz budujących tematów zwłaszcza gdyby nadzorcy obwodu to powiedzieć, to na pewno zostałby ktoś skarcony i ktoś kto odchodzi od organizacji czy chce odejść, zastanawia się, czy waha często jest mu powiedziane, że panie, dokąd odejdziemy tylko ci ludzie nie mają na myśli Jezusa Chrystusa, tylko mają na myśli strażnicę. I o tym powiemy następnym razem. Jakie są alternatywy? Dokąd, albo raczej do kogo odejdziemy? Pozdrawiam wszystkich serdecznie.